Pod namiotem słowa. Maciej Józef Kononowicz urodził się w 1912 roku, zmarł w 1986 roku. Bóg ujawniony: Nie ukryjesz się już, Boże przedwieczny. W niebieskim sitowiu, skąd wychylasz twarz, Nie oślepisz nas płomieniem słonecznym, Nie odgrodzisz pożarem gwiazd. Zdradzałeś się, Boże, w pieśniach psalmistów, Na ustach proroków słowem natchnionym, U stóp góry choreb, krzakiem ognistym, A na synaju... Gromem. Serce człowiecze, które jak dzwon pękło pod ciśnieniem miłości Twej na drzewie, z martwych powstało, bo czujemy tętno w winie i chlebie. Mamy serca magnesem wieczności potarte, słyszymy zew i znamy siłę łaski. Wolni strzelcy, tropimy cię uparcie po śladach krwi na wzgórzu czaszki. Nie ukryjesz się już, ojcze przedwieczny. Nacieramy z lądu, powietrza, morza. Przyjdzie czas, że i z przestrzeni nadgwiezdnych, z pustyń eteru spoza... w pełni życia jak i w godzinę śmierci nacieramy buntem, grzechem i świętością, skruchą, modlitwą, skargą i bluźnierstwem i bezradną ludzką słabością.